Jak korzystać z książki? Wiesz już co nieco na temat energii. świat powołał Cię i rozpocząłeś pracę nad wzmacnianiem swoich wibracji. Co dalej? Kolejna część książki przedstawia 111 różnych technik duchowych, które pomogą Ci unieść energię i utrzymać wibracje na wysokim poziomie. Wszystkie ćwiczenia są bardzo proste. Niektóre będą opierać się na pozycjach jogi które możesz wypróbować jako część pracy na poziomie fizycznym. Większość zadań możesz wykonać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Wszystkie 111 lekcji jest odpowiednio pogrupowanych i tworzy 10 odrębnych sekcji, które będę nazywał sferami. Każda z tych sfer ma przyporządkowany kolor, takrę, centrum energetyczne oraz skupia się na wzmacnianiu poszczególnych aspektów Twojego życia. Przejście z jednej sfery do następnej będzie niczym wspinanie się po szczeblach duchowej drabiny. Dlatego też każda kolejna lekcja będzie dotykała coraz głębszych aspektów duchowości. W trakcie wędrówki wszystkie warstwy Twojej energii duchowej uniosą się na wyższy poziom i na końcu połączą się, aby aktywować wyższy aspekt Twojej istoty. Lekcje zwane wibracjami pomogą Ci ustalić osobisty codzienny trening duchowy. Dadzą ci szansę na zatwierdzenie tego, kim naprawdę jesteś. To będzie czas, kiedy zwrócisz całą swoją uwagę na siebie i swoje wewnętrzne światło oraz podejmiesz świadomy wybór włączenia tego światła. Światło jest ci potrzebne na każdym kroku, w sklepie, pociągu i pracy. Aby je włączyć, nie musisz chować się w żaden cichy kąt, ukrywać w murach świątyni czy uciekać do parku. Możesz to zrobić wszędzie. Zatem jeśli nawet lekcja zaleci udać się w jakieś spokojne miejsce, nie musisz tego robić. Być może faktycznie będziesz wtedy wolał znaleźć ustronny kąt, gdzie łatwiej się skoncentrujesz. Nie jest to jednak konieczne. Wiele lekcji zawiera ćwiczenie medytacji. Jest to wspaniałe narzędzie. Medytacja jest okazją aby stać się świadomym swojego umysłu i swoich myśli. Wiele osób nie czuje się swobodnie podczas medytacji, gdyż trudno jest im włączyć myślenie. Prawda jest taka, że nigdy nie uda się nam całkowicie wyciszyć naszych myśli. Nie o to zresztą chodzi w medytacji. Medytacja to uświadomienie sobie naszych myśli. Zamiast uporczywie starać się je wyeliminować, odsuń się w cień i obserwuj je. Jeżeli czasem denerwujesz się podczas medytacji, wiedz, że najważniejsza transformacja już się odbyła. Jest to fakt, że w ogóle zdecydowałeś się na takie przedsięwzięcie. Za każdym razem, kiedy podejmujesz decyzję, aby usiąść i zacząć medytować, słuchać i zagłębiać się w swoje wnętrze, pamiętaj, że w ten sposób już wykonałeś część swojej pracy. Kolejną sprawą o której warto pamiętać, są twoje wibracje oraz fakt, iż nieustannie się zmieniają. Jednak regularna i wytrwała praca nad utrzymaniem energii na najwyższym poziomie, skupieniu się na pozytywach oraz świadomie podjęty wysiłek, aby wprowadzić te zmiany spowodują radykalnej metamorfozy w twoim życiu. Podróż przez czakry. Wszystkie przedstawione poniżej lekcje zabiorą cię w podróż przez czakry. Jeżeli jest to dla ciebie nowe zagadnienie, pozwól, że pomogę ci lepiej zrozumieć, czym są i jak działają czakry. Czakry słowo czakra przetłumaczone z sanskrytu oznacza koło i określa się nim centrum energetyczne ciała. W naszym ciele jest wiele różnych centrów energii, które są połączone z rozmaitymi aspektami ciała, umysłu i duszy. Tradycyjne szkoły jogi przedstawiają siedem głównych czakr z których pierwsza znajduje się u postawy kręgosłupa. Pozostałe biegną w górę, aż do czubka głowy. Czakra podstawy, jest to najważniejsze centrum energetyczne, ponieważ większość naszych zadań rozpoczynamy właśnie od podstaw. Czakra podstawy, lub też korzenia, znajduje się w dolnej części kręgosłupa i odnosi się do bezpieczeństwa i przetrwania. Reprezentuje też zdrowie nóg i pleców. Czakra sakralna, lub krzyżowa, znajduje się bezpośrednio pod pępkiem, na końcu kości łonowej. Ta czakra jest odpowiedzialna za układ rozrodczy. Określa naszą zdolność harmonijnego łączenia się z życiem oraz wyrażania naszej kreatywności. Czakra splotu słonecznego, umieszczona pośrodku brzucha. Czakra splotu słonecznego, lub słoneczna, jest naszym wewnętrznym instynktem i mózgiem naszego ciała. Reprezentuje naszą silną wolę i zdolność osiągania celów. Zarządza układem pokarmowym. Czakra serca, w samym centrum klatki piersiowej znajduje się centrum energetyczne odpowiedzialne za naszą zdolność dawania i otrzymywania. Jest utożsamiane z miłością, hojnością oraz umiejętnością dzielenia się radosnymi doświadczeniami. Opiekuje się również sercem i górną częścią układu oddechowego. Czakra gardła lub krtani, piąta z kolei czakra zarządza naszymi zdolnościami komunikacji, ekspresji i otwartości. Pozwala nam mówić prawdę oraz pomaga w pełni wyrażać uczucia na poziomie emocjonalnym. Opiekuje się gruczołem tarczycy, który odgrywa główną rolę w utrzymaniu równowagi hormonalnej. Czakra brwi. Czakra lub trzeciego oka, jest to centrum intuicji i percepcji. Czakra brwi zarządza naszymi zdolnościami postrzegania na fizycznym i niefizycznym poziomie. Opiekuje się naszymi oczami i pomaga rozwijać wewnętrzne widzenie pozazmysłowe. Czakra korony, jest to najwyższa z tradycyjnych czakr. Niektórzy twierdzą, że znajduje się na czubku głowy, a inni, że nieco ponad nią. To centrum energetyczne jest odpowiedzialne za naszą mądrość i połączenie z boskością. Każde z tych centrów energetycznych jest z nami obecne na każdym kroku naszej wędrówki i towarzyszy nam we wszystkich doświadczeniach życiowych. Kiedy napotykamy na swojej drodze wyzwania, konkretne czakry znajdują się pod ich presją. Codzienny trening duchowy i świadome poznanie swoich czakr pomogą Ci oczyścić je. Przywrócić im energię i równowagę. Poza pracą z tradycyjnymi czakrami, ludzie ostatnio zaczynają zajmować się nowymi centrami energetycznymi w celu wytworzenia jeszcze mocniejszej więzi z boską mądrością. Niektórzy twierdzą, że istnieje dziewięć ważnych czakr, lecz mnie interesuje dziesięć, siedem tradycyjnych i trzy nowsze. Trzy dodatkowe czakry są również opisane w mojej książce Modlitwy do Aniołów. Są one aspektami naszego wewnętrznego ja, które możemy aktualizować dzięki ćwiczeniom duchowym. Takry, o których tu mowa, są następujące. Czakra gwiazda ziemi, znajduje się 15 do 30 centymetrów pod naszymi stopami. Jest naszym połączeniem z ziemią i mądrością, którą przechowuje dla nas wielka matka. Możemy z niej skorzystać aby zakotwiczyć się w sercu Ziemi oraz aby połączyć się z nią w harmonii. Czakra Gwiazda Duszy jest przedstawiana jako trójramienna gwiazda i znajduje się 15 do 30 cm ponad głową. Możemy połączyć się z jej energią, aby obudzić mądrość duszy ukrytą głęboko w naszym wnętrzu oraz połączyć się z niebem. Czakra gwiazdna Brama jest to bardzo ekscytująca czakra ponieważ reprezentuje naszą zdolność łączenia się z kosmosem i sprzyja manifestacji naszych nadziei i marzeń. Gwiezdna brama znajduje się około 30 cm nad głową. Jest niczym wir, który wciąga nas w serce wszechświata. Pomimo, że praca z czakrami jest bardzo subtelnym zadaniem, w bardzo dużym stopniu wpływa na nasze życie. Większość nauk duchowych mówi nam, że świat zewnętrzny jest zwierciadłem odbijającym to, co dzieje się w naszym wnętrzu. Sądzę zatem, że jeżeli skupimy się na naszych czakrach, z których większość znajduje się wewnątrz nas, nasze zewnętrzne doświadczenia tylko na tym skorzystają. Kundalini poza główną czakrą korzenia, u podstawy naszego kręgosłupa znajduje się również pierwotne źródło energii znane jako kundalini. Mówi się że wygląda jak zwinięty wąż. W większości z nas ten wąż siły czeka uśpiony na naszą aktywację duchową. Tantry, czyli ezoteryczne pisma traktujące o niektórych hinduskich, buddyjskich i dżinijskich praktykach, nauczają, że kiedy zaczynamy pracować z naszą duszą i systemem energii duchowej, energia ta zaczyna się powoli rozwijać i przemieszczać w górę naszej istoty. Pomagając nam osiągnąć głęboki stan oświecenia. W zasadzie to właśnie się dzieje, kiedy unosimy nasze wibracje, w naszym wnętrzu ustępujemy miejsca naszej pierwotnej i najświętszej sile, aby mogła się swobodnie rozwinąć. Kanał suszumna aby nasze Kundalini mogło się swobodnie unieść, musimy aktywować i połączyć wszystkie takry. Można tego dokonać, wykorzystując kanał energii biegnący wzdłuż kręgosłupa, dzięki któremu energia przepływa przez wszystkie główne czakry. Kanał ten znany jest jako suszumna. Rozpoczynając swoją wędrówkę od czakry podstawy, energia przemieszcza się w górę i w dół kręgosłupa dwoma strumieniami, Pingala, męski slajsz słońca, oraz Ida, żeński slajsz księżyca. Strumienie przeplatają się wzajemnie, tworząc zwoje energii w miejscach przecięcia z kanałem suszumna. Miejsca te tworzą czakry. Na czubku głowy wszystkie trzy ścieżki łączą się w jedność, ukazując naszą duszę w pełni. Lekcje a czakry czas rozpocząć podróż poprzez czakry i wzmocnić swoje wibracje. Poniżej przedstawię Ci krótki opis. Na czym to wszystko będzie polegało, lekcje 1 do 10 sprowadzą cię na ziemię w poszukiwaniu stabilności i ugruntowania. W ciągu tych lekcji będziesz pracować z czakrą podstawy. Lekcje 11 do 20 zabiorą cię w podróż z prądem energii i ekspresji, które pomogą ci otworzyć i połączyć się z czakrą sakralną. Lekcje 21 do 30 zachęcą cię do rozbudzenia twojej woli. Wszystkie ćwiczenia będą dotyczyć ujarzmienia siły Twojej czakry z plotu słonecznego. Lekcje 31 do 40 pomogą Ci zrównoważyć umiejętność ofiarowania i otrzymywania oraz otworzą i rozświetlą Twoją czakrę serca. Lekcje 41 do 50 zachęcą Cię do wyrażenia siebie. W ten sposób Twoja czakra gardła wypełni swoje przeznaczenie. Lekcje 51 do 60 pomogą pielęgnować Twoją umiejętność wewnętrznego widzenia pozazmysłowego i rozbudzą czakrę trzeciego oka. Lekcje 61 do 70 poprowadzą Cię, abyś umocnił swoje połączenie z boskością oraz sprawią, że uaktywni się Twoja czakra korony. Lekcje 71 do 80 zachęcą Cię abyś zbłysnął czystym światłem i czuł się bezpieczny ze swoją siłą. Lekcje zawarte w tej sferze ugruntują też Twoje duchowe narzędzia, dzięki którym połączysz się z gwiazdą Ziemi. Lekcje 81-90 do 90 organizują wszystkie narzędzia potrzebne do manifestacji Twojej osoby w życiu oraz miłości, na którą zasługujesz. Otworzysz gwiazdę duszy, a gwiazdna brama stanie się wirem energii, dzięki któremu stworzysz wymarzone życie. Lekcje 91 do 100 pokażą Ci, jak ujarzmić siłę kosmosu i obecne tam boskie wsparcie. Wszystkie czakry będą wtedy ze sobą współdziałały w harmonii i będą gotowe poprowadzić Cię ku następnemu etapowi Twojego rozwoju. Lekcje 101 do 111 aktywują wszystkie czakry. Zawierają też powtórki niektórych zadań tak abyś na nowo rozbudził wszystko, czego nauczysz się podczas poprzednich lekcji. Jedna lekcja dziennie jestem oddanym joginem i pilnie studiuję kurs cudów. Wierzę, że codzienny trening duchowy jest wspaniałym źródłem wsparcia i siły. Dlatego też zalecam, abyś swoją pracę ograniczył do jednej lekcji dziennie i powracał do niej w ciągu całego dnia. Taki schemat pozwoli ci skuteczniej wcielić nauki w życie. Nie zalecam większej ilości lekcji dziennie, ponieważ podróży duchowej nie można popędzać. Nie chodzi tu o ukończenie książki, lecz o uszanowanie duszy. Lekcje. Wyrocznie po zakończeniu wszystkich lekcji być może wciąż będziesz potrzebował codziennej inspiracji. Skorzystaj wtedy z książki jak z wyroczni. Jeśli będziesz chciał się dowiedzieć... Która z czakr potrzebuje twojej uwagi lub będziesz potrzebował lekcji na dany dzień, poproś wszechświat, aby przemówił przez książkę i zwyczajnie otwórz ją na dowolnej stronie. Tam znajdziesz swoją lekcję lub wiadomość na dany dzień. Wskazówki na drogę Na koniec jeszcze kilka wskazówek, które mogą ci się przydać w podróży, umów się z samym sobą na codzienną lekcję. Regularnie w ciągu dnia powracaj do danego ćwiczenia. Jeżeli wyjeżdżasz i nie możesz wziąć ze sobą książki, przepisz na kartkę lub zrób zdjęcie nauki, zasady, afirmacji lub modlitwy rozpisanej na dany dzień. W ten sposób będziesz mógł łatwo się do nich odwołać. Prowadź dziennik w celu śledzenia postępów i wracaj do wszelkich porad, które otrzymałeś. Jeżeli to możliwe, podziel się swoimi doświadczeniami z przyjacielem, nauczycielem medytacji lub kimś kto również korzysta z poniższych lekcji. Bądź otwarty na nowe doświadczenia i spróbuj nie zakładać niczego z góry.